Cześć. Jestem Krzyszman, a wy podcastu TNT, podcastu o wszystkim i o niczym. No więc o czym jest ten podcast i kto go właściwie prowadzi? Tak jak powiedziałem jestem Krzyżmem, mam 13 lat i mieszkam w Siemianowicach. Jak słyszycie kompletnie się do tego nie nadaję, ale po co to robię? Robię po to po to bo chcę, a jak ja coś chcę to to robię, a jak coś robię to po to chcę. No i tak można się bawić w kółko, ale nie zamierzam. To jest wartościowy podcast, dla... no czy wartościowy to nie, nie wiem, chyba nie wiem. No, i chyba jestem najmłodszym podcasterem w całej Polsce. I się z tym szczyczę. Szczycę. Tak, jestem najmłodszym podcasterem w całej Polsce najprawdopodobniej i mam do tego najgłupszy głos wszystkich podcasterów w całej Polsce. Czy wszystkich nie słuchałem. Właściwie mało słuchałem, ale wiem, że mam. Ja mam mikrofon. Tutaj jest mikrofon. Musiałem sobie zrobić przerwę, bo mama weszła i powiedziała "Jest zupę! Ja na to... Mamo, ale ja nie chcę zupy! Ale ona była twarda i powiedziała Masz jeść zupę! No i musiałem zjeść zupę. Teraz musicie poczekać, bo idę zatrząć drzwi, bo... Mama może przyjść i słuchać tego. A nie chcę, żeby przyszła i tego słuchała. Więc idę! Jestem, zamknąłem drzwi i do was przybywam. Dobra, nie będę mówił takim głosem, bo jest głupi. Tak samo jak taki głos jest głupi, to głupi, nie? Tak samo taki głos jest głupi, bardzo głupi jest. Więc będę mówił normalnie. Chociaż nie mówię, że mój normalny głos jest fajny, bo jest głupi też. Więc każdy głos jest głupi, więc mogę mówić, mogę mówić jak o. Mogę mówić jak debil, że tam ed, ed, ed i ed, edi, jakieś tam kreskówki, pamiętam, że jak byłem mały to oglądałem. Mogę mówić normalnie. E, mogę mówić e, jak jakiś taki, taki, taki, taki przyjmół, e, co na podstawówce skończył edukację, nie? E, Jeszcze jak balduś mogę mówić. A, a mogę mówić normalnie i będzie to na takim samym poziomie Google. Idiotyczności mojego głosu Tak. O nie, zapomniałem ubrać okularów Bo okulary noszę Tak, więc teraz muszę ściągnąć uławki Przez które słucham Muszę ubrać okulary i muszę założyć ławki. Więc udaje się Zrobić te czynności Już założone okulary Zajęło mi to około kilku sekund nie, ale było a no i to jest taki moment w którym nie wiem co się działo nie wiem na czym skończyło się i muszę się zatrzymać puścić sobie kawałek podcastu znaczy tego co nagrałem i wrócić do nagrywania więc trzymajcie się jakby coś się nie udało a. więc zaraz wracam właściwie u was to już będzie to co gadam ale ja muszę się cofnąć. To idę. czy znaczy raz będę u was. Czy wiecie no? No i, i już się wróciłem. Już wiem o czym gadam i założyłem drugą warstwę gąbki na mikrofon, bo pewnie i tak jak robisz takie pół, to tak jakby wybucha. Dlatego TNT, o, dlatego jest podcast, się nazywa TNT. Bo TNT jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, to jest dynamit, a dynamit wybucha, a jak ja mówię P, to też tak wybucha. Już jest koniec muzyczki. Słaba ta muzyczka jest, czy słaba. Dobra, nieważne. Zaraz dam inny podkład, albo zaraz reklamuję jakiegoś innego bloga. P. P. P. co to tak sprawdzam, mi wam tak wybucha pewnie, ale muszę. No. O czym ja mam gadać? Aha, tak. No i jak się tak na żywo nadaje, no to tak głupie, jest, bo tak trzeba... No, tak jest głupio, bo... No, bo ogólnie... W ogóle, po co ja ten mikrofon do ręki biorę? To jest patyk, tak samo jak reporter w telewizji się będę czuł. Dzień dobry, tutaj Krzysztof Sobieraj nadaje z gali rozdania Oskarów to Oscara dzisiaj, w tym roku dostała Angelina Jolie za udział w filmie, nie wiem, czy ona tam grała w bo Wolfie, czy jak to się tam wymawia Pani Angelino, jak Pani się to udało zrobić? no bo, no bo ja, dobra, nie umiem, nie umiem, nie bawię się w, głup, w głupiego Cześć nie, nie, nie, zabawię się w normalnego, o, tak zgodnie już mikrofon wraca na swój batyk. A do nas wraca. Co? Do nas wraca... Jak to nazwać? I to jest taki moment, kiedy się... Jesteś na żywo i tak gubisz wyrazy. W normalnej rozmowie tak się nie gubi tych wyrazów. Jak pewnie wiesz. Albo nie wiesz. Może jesteś niemową? No, to się tak gubi wyrazy. Nie gubi się, a tutaj się tak gubi. Nie wiem czemu. Czy jest jakaś taka, taka, taka... To jest takie coś, no. Więc teraz będzie muzyczka. A muzyczką będzie... Nie wiem, co to będzie. O tak. bem, bem, bem, bem, bem. Co Głupio, że istnieje coś takiego jak prawa autorskie, ale z drugiej strony fajnie. No bo... No bo jakby nie było tych praw autorskich, no to by każdy płcał mat z głodu z czegoś tam. No a jak są, to nie mogę na przykład puścić utworu żadnego ACDC jako podkład. A ja lubię ACDC. No właśnie. I wy też byście pewnie polubili, jeśli byście słuchali tego podcastu. Były tak, ja pierwsze czy po trzy, a nie powiedziałem nawet o czym to jest. Ten podcast będzie o wszystkim i o niczym, o tym co mi przyjdzie na myśl, żeby tak potrenować głos mniej więcej. Bo podobno się tak wyrabię głos, jak się tak gada. Więc ja się będę starał wyrabiać głos. Możecie tego nie słuchać, ale ja mam nadzieję, że ktoś tego będzie słuchał. I liczę na Ciebie słuchaczu, że mimo, że Ci się mój głos nie podoba, że będziesz tego słuchał. I chyba będziesz. Bo może mnie lubisz. Nie lubisz, to jest fajnie. No i ogólnie to zachęcam do pisania komentarzy. No, bo komentarze to fajna rzecz, bo jest, bo każdy w cieszy jak jest w komentarze. I możesz na mnie blurdać, możesz mówić, że mam głupi głos, że moja bada umowy jest tak idiotyczna, że nie powinienem się odzywać. Ja się i tak cieszę, że będzie komentarz. No. No i.. Jakie mam plany na najbliższe odcinki? Ucinek o Emo Martynce, który był jako pierwszy odcinek i może go słuchałeś już, a może nie, bo to jest taki podmieniony pierwszy, ten co teraz będzie, bo tamten nie wyszedł, bardzo nie wyszedł jest za długi. 22 minuty! 25 minut jako wstęp! Ja bym wstęp planował zrobić 15 minut. No. W ogóle... Te muzyczki, tak nawiasem mówiąc, z Creative Commons są takie krótkie, muszę więcej tego ściągnąć. No, fajna jest ta. Oda, o M. Martince, o ACDC. Będzie odcinek ACDCowy Relacja z koncertu na który jadę. Więc byś się musiał przygotować, jeśli nie lubisz ACDC, to dla Ciebie to będzie katorka. Jeśli oczywiście lubisz, mnie, nie. Naszy, no, mój głos, mój podcast, Mogłosu to chyba nie lubisz. Chyba, że lubisz się pośmiać, czy ich nieszczęść. Ale nie, ja z tego co nie umiem, z moich wszystkich takich co z tym niedorobione w tej kwestii, a to ja się wolę z tego śmiać. Jeśli na przykład ja nie umiem grać w siatkówkę, to ja nie dążę do tego żeby umieć, tylko dążę do tego żeby z tego jaja robić. Nie. A jeśli na przykład nie podoba mi się jej mój głos, to robię podcast. Dlaczego? Bo chcę. Dobra, to jeszcze coś takiego, jakąś muzyczkę trzeba będzie dodać. To może dodam... O, tego samego zespołu muzyczkę. Fajnie jest ten zespół, lubię go. Dobra, skąd mnie możesz znać słuchaczu? Możesz mnie znać z, y, z życia, bo może ci tego linka wysłałem. Możesz mnie znać z różnych fora, forum, Forum. no tak. Możesz mnie znać z czego mi może znacie. Drzewa życia, bo prowadzę. To i zaraz powiem dokładnie, co to jest drzewo życia, bo to jest mój taki jakby powiem główny projekt, a to jest taki poboczny. No. Więc to jest taki poboczny yy, projekt. Chociaż wydawałoby się dziwne, że co? Że piszesz bloga i podcastujesz. To podcast chyba ważniejszy, nie? Otóż nie. Bo drzewo życia to jest taki blog w którym piszę o Bogu, Biblii i podobnych sprawach tego typu. Chociaż coraz bardziej mam ochotę, żeby zrobić z tego podcast, bo podcastowanie mi się podoba, wymaga. no, mniej trochę przygotowania, chociaż, no, mi się tak wydaje, że to mniej. Nigdy nie robiłem takiego, ale zrobię. I od września Drzewo Życia to będzie podcast już. Przez wakacje będę tworzył, żeby ta strona była najlepsza. To jest i tak, i tak mój główny projekt. No bo... No bo wolę gadać o takich tematach, że o głupotach też wolę gadać, tylko o głupotach się często błaźnie, bo już tak gadam, gadam, gadam, to wychodzę na takiego debila. A w drzewie życia nie. Myślę, że nie. I myślę, że to jest fajne. Już mnie pochwalają na przykład Kaskę z Casper Mowgli, z z biegu okoliczności pozdrawiam i polecam ten podcast z biegu okoliczności zbieg myślnik nie dot.pl przepraszam, od początku zbieg myślnik podcast nie od początku zbieg myślnik no i, i właśnie, no jeszcze raz od początku, słuchajcie, zbieg-podcast.pl No, to jest minut, że ten podcast jest na żywo, żebym mógł to wyciąć sobie, te moje pomyłki, ale nie mogę. No i nie wytnę, bo to jest na żywo i za dużo roboty było i tak już dużo roboty jest z samym tym podcastem, więc no. Się zbliżamy do progu 13 minut, więc takie ostatnie ten. Bardzo fajnie to się robi. Wiem, że mi to nie wychodzi. Jeśli Ci się podoba, to słuchaj, proszę bardzo. Jeśli nie, to nie słuchaj. Ale proszę o komentarze, naprawdę. I jak Emma trinka pozdrawiała, to tak samo ja będę pozdrawiał. Proszę pozdrawiam. I no, jeśli Cię tak bardzo zależy, Cię pozdrawił, to nie, już tego w komentarzach, tylko wykaż się. No i sam to powiedz. Sam wykaż się swoim, to się pozytywnie. Tak, pozdrawiam Mowgli'ego za to, że fajnie prowadzi podcast. Albo nie, jeszcze będę nakadał, więc jeszcze... Albo... Albo... Dobra, to zakończenie będzie nie, nie. No i widzicie, chętnie mi to wyciął, ale nie wytnę. Dlaczego nie wytnę? Nie wytnę tego dlatego, że to jest na żywo. To jest taki wielki minus nagrywania na żywo. No ale dobra. To... Jeszcze ostatni podkład i już końcówka. No, więc jest podkładzik, jest zabawa. <grywa> dobra. Więc to taka ostatnia, zobaczę ile tylko mam czasu na ten podkład. No, około minuty, powyżej, ale tak. No, rozpoczyna w minuty Moja ostatnia minuta. Więc tak. Słuchajcie tego, komentujcie, jeśli oczywiście chcecie. No, to jest na licencji Creative Commons, czyli możecie z tym robić co chcecie. Możecie przerabiać, puszczać do tyłu, ten, no. Przegrywać na płytki. DVD, i, i wrzucać te do toalety wszystko, wszystko, o czym tylko chcecie, możecie wysłać znajomem wszystko. I ostatnie takie pozdrawienia, pozdrawiam e, Mowgli'ego z zbiegu okoliczności, pozdrawiam oczywiście Martina Lechowicza, najlepszego polskiego podcastera. Pozdrawiam Martina, jesteś moim idolem ci powiem. Pozdrawiam jeszcze Radka z... E, Kastupetki bez odbioru i Chopena ze zbiegu okoliczności, bo lubię się Chopin, chociaż pewnie on mnie nie znasz, albo w nocy na odwieku mnie znasz, ale chyba nie znasz. No to nic, tu mówił Krzyszmen, Następny odcinek będzie może za dwa tygodnie. Cześć. Albo nawet za tydzień będzie odcinek, nie wiem. A dobra, już was zostawiam. Cześć. Dziękuje